Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Państwo pozwolą, że przedstawię scenarzysta i reżyser dzisiejszego wieczoru, mój osobisty personel, od lat ten sam, Piotr Lorenz. Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że Edyta przywitała się z Państwem jak na nią w bardzo pogodnym nastroju. Dzisiaj nad dźwiękiem czuwa i te piękne, ulotne dźwięki strąbki innych instrumentów dętych wydobywa, ukryty gdzieś za konsoletą dźwiękową na widowni, na pewno najskromniejszy artysta III Rzeczypospolitej, Jerzy Szarecki. A... Przy fortepianie siedzi znakomity kompozytor, pianista, aranżer, jednym słowem człowiek, orkiestra, Krzysztof Herdzin. A Edyta? A niech śpiewa co chce. Ja nie mam na to żadnego wpływu.